ogólnopolskiego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko oraz Żywiołowa Grupa Czereśnie wspólnie wykonają tradycyjne pieśni, nowe piosenki ze wsparciem wzmacniaczy i taneczne melodie pod nogę. W sobotę, 18 kwietnia o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl Reklama Minęła 17 Dwójka. Jesteś na miejscu, Mariusz Beduła. Wieczór ze Słuchowickim. Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Przed nami druga, ostatnia część słuchowiska Widnokrąg Matka według powieści Wiesława Myśliwskiego. W tej realizacji z 1997 roku usłyszymy m.in. Mariusza Benoa, Grażynę Barszczewską i Jacka Braciaka. Adaptacja Joanny Szwedowskiej, reżyseria Waldemara Modestowicza. Wiesław Myśliwski Widnokrąg Matka Część druga, ostatnia Gdy po jej śmierci paliłem pod kuchnią wszystkie przepisy, które przez całe życie gromadziła, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że oto przesuwają się przez moje ręce kartki z pamiętnika matki. Bo też stanowiły jedyny zapis jej życia, jaki po sobie zostawiła. Nasuwały mi nawet na myśl wykopaliskowe, gliniane tabliczki Zapisane jakby Dlatego symbolami potraw Żeby każdego Ktokolwiek próbowałby przedrzeć się Przez ich tajemnicę, Zwieść na manowce Mogłem więc jedynie Domyślać się Że ukrywała w nich Najbardziej samotne ze swoich myśli Westchnień Tęsknot Żalów, lęków, łez Te, z którymi nie zdradziła się Ani przed ojcem ani przede mną, które być może chciała także ukryć przed sobą. Domyślność ma jednak swoje granice, więc czy byłem w stanie czegokolwiek domyśleć się tak naprawdę... Piszesz, synu? Mhm. O, pisz, pisz. O, a co tam piszesz? Pan mi zadał. Miałam ojca w szpitalu. Chyba już niedługo umrze. O, udało mi się kupić kości. Zrobię Krupniku, to mu zaniesiesz po południu. Nic nie chcę jeść, ale Krupniku na pewno zje na kościach z Natką. Zawsze lubił dużo Natki. Oj... I koc mu zaniesiesz, bo zimno. Gorąco tak ja mu zimno. Ledwo obłagałam poortiera, bo nie chciał mnie puścić, że, że po południu są odwiedziny. Męża mi tu, mówię, przywieźli. Muszę się dowiedzieć, coś pan taki zawzięty. Przecież widzę, że dobry z pana człowiek. <grystanie> <grystanie> pan ma piwne oczy, a to dobre oczy. A wodo od niego zajeżdżało, mówię ci. <grystanie> I patrzył jak zbój. <grystanie> Ale nieraz człowiek musi powiedzieć fałszywie. No bo kto dzisiaj tam wyprze, że jest dobry, czy młody, czy ładny, jak mu powiesz, że dobry, młody i ładny. No pewnie w łapę chciał, ale skąd ja mu wezmę? Ty, czy to jest tutaj świerć kilo? No zobacz, no. 4 kilo jakoś tak mało, no. Na ręce patrzę, że cię oszukują. Mama mi nie przeszkadza. Pisz. Zapomniałam, przepraszam cię, synu, już więcej nic nie powiem, nic. Pisz, pisz, pisz. Ale skosztuj tylko, jaki dobry ser kupiłam, no? No, skosztuj ten, o, o! O ten okruszek, a bez brzegu. No to, dziecko, jesteś się takie dziw wadło, no. no. Kogoś ty się wrodził. <głosy> tak, tak. Do wujka władzka pewnie, takie samo dziwadło. Sera w ogóle nie lubi. Ojciec zawsze próbował z pracy, wrócił, to w pierwsze pytał, co na rynku dzisiaj kupiłam. Kluski z serem i słoniną, jak ugotowałam, to mało co gryz tylko łykał. A pogryź, że choć trochę, mówiłam, bo żołądek tego nie wytrzyma. Wytrzyma, wytrzyma, mam żołądek wojskowy. Hmm. Tak zawsze z nim było. Nie dbało o siebie. Wejdziesz, to na prawo leży. Nie poznałam go. Całą salę przeszłam. Mój mąż, mówię, gdzieś tutaj leży. I dopiero głosikiem jak nitka. Tu jestem. Od pościeli go trudno odróżnić. Siadłam na brzegu łóżka, pytam się go, jak ty się czujesz? No może ci co trzeba? To wziął mi tylko rękę, przyciągnął do siebie i od razu się spocił, ani słowa. No powiedziałby tak, siak, lepiej, gorzej. No coś trzeba powiedzieć. A tym bardziej, kiedy się wie, że się umrze. A przecież wiem, że wie. Mnie nikt nie oszuka tak samo na wadze, co na śmierci. Ten miesiąc, dwa mógłby jeszcze pożyć, bo choćby na pogrzeb, skąd tu będzie wziąć? Jezu mój, no sama trumna, ile. A, a ksiądz, no mszę przecież trzeba. Jest do płacenia, kiedy człowiek umrze. Każdy niby cię żałuje, a patrzy, co mu dajesz. Głowa mi już pęka myślę i myślę. Być może coś przez ten czas bym zarobiła, jakby jeszcze trochę pożył. Mm. No, w łokciowym mają mieć w przyszłym tygodniu na wsypy. No na wsypy poszłoby. A przez wojnę wszystko się ludziom powydzierało. Pamiętasz, jak wtedy ze szklankami byliśmy, to mnie jedna prosiła, że nowe wsypy potrzebuje. Pamiętasz? No. Naszych panien jedna znajoma tam sprzedaje, pogadałabym z nimi, może by dała na kredyt. Przecież bym jej nie zarwała zerwałam, co komu Niech mi mama nie przeszkadza Widzi mama, że pisze Oj, No pisz, pisz, pisz No pisz, synu pisz. Oj, tak się rozgadałam No ale no, już dobrze, już nic Nic, nic nie powiem no, Nieraz tak Przychodzi na człowieka, zamiast płakać To by się gadało i gadało, gadało. z innym razem Ani płakać się nie chce, ani słowa powiedzieć nie, ale wiadomo, jak ktoś pisze, a ktoś drugi gada, to jakby kamieniami na to pisanie rzucał i mu myśli uciekają. A jak myśli uciekną, to skąd się co napisze z pustej głowy? Ech, ja powykładam sobie to wszystko, a ty pisz, pisz. Obiad zaraz muszę wstawić. No, a kropnik teraz dwa to mu zaniesiesz, dobrze? Wiesz, że nawet czysto w tym szpitalu mają. Przyszła pielęgniarka, to im wszystkim poroztrzepowała poduszki pod głowami. No dobrze, że akurat byłam, to choć przytrzymałam ojcu głowę, to i lepiej mu roztrzepała. A pytam się go, lekarz u ciebie był? Był. A i co powiedział? Nic. No jak to nic? No to, to jaki to lekarz? Już cię jeden taki leczył, chodziłeś i chodziłeś, aż w końcu cię do szpitala kazał. No, przez te same schody, ileś zdrowia zdarł. I wciąż tylko kropelki, kropelki kropelki. Jakby nie mógł ci dać jakichś zastrzyków. niechby i kosztowały. Ostatnią sukienkę bym sprzedała. To, to Gdzie to samymi kropelkami wyleczy? A ty też, też nie musiałeś ojca ciągnąć tymi schodami, wciąż tymi schodami. Mama! Mama przestanie, pisze. No, widzę, widzę, że piszesz. Ślepa nie jestem. Za każdym razem ci przypominałam, idźcie browarną, idźcie browarną, synu, czy, czy choćby, choćby koło zamku, dłużej, ale i tak by było bliżej na to jego chore serce. To ojciec nie chciał. A no co nie chciał? A co on mógł chcieć, kiedy ledwo nogami powłóczył? Byś mu powiedział, idziemy browarną, to być się słowem nie sprzeciwił. <grym> Zawsze zgodny był. Prędzej już ja się na niego zezłościłam, a on zawsze rób, jak uważasz. Rozpłakałam się, że on w śmiech obrócił, aby tylko była zgoda. Nawet zazdrosny o mnie nie był. No, cieszył się, kiedy miałam powodzenie. Ja głupia, jak głupia, głupia mu wypominałam. No bo jakże... No mąż. <głos> Raz byliśmy w resursie na Sylwestra. Miałam śliczną sukienkę niebieską i takie czarne mazy na niej. Czarne pantofle. A jeszcze ci poszłam do fryzjera. O, <głos> Matko Święte, ile to wtedy kosztowało? On, ci ci cić. Ściął mnie trochę, uczesał, tak jak to wtedy było modnie. O, ojciec też był ładnie ubrany. Miał ten... Ciemny garnitur, białą koszulę, krawat w takie paski niebieskie z granatowym. Siedzimy przy stoliku, orkiestra gra, mówię mu cicho, chodź zatańczymy. On nie bardzo tańczył, no a jeszcze Walczyka jakoś tam się kręcił, ale w tangu deptał mi po nogach i to ja musiałam prowadzić. Nie tak ciągle w jedną stronę Mówiłam mu Raz w lewo, w prawo I, I zgubiliśmy krok Prosiłem, żeby mama nie przeszkadzała Widzi mama, że pisze Jutro mam lekcję u pana no, Co mu powiem, że nie napisały? Wiesz, czego ty? Już słowa jednego Już nie można powiedzieć no, Pisze, pisze, pisze no, widzę. widzę, że piszesz a myślisz, że jak piszesz, to już matka nic mądrego nie może powiedzieć. No. A ja choć nie piszę, też myślę, i nikt mi nie powie czy, źle czy dobrze, tylko sama muszę pisze. No, pisz, pisz. Ech, gdybyś myślał, to armaty mogłyby ci walić. A pewnie myślisz o niebieskich migdałach, dlatego przeszkadza ci, co mówię, matka przeszkadza, widzicie go? A co ja znowu takiego mówię? I do kogo mam mówić? Do, do nich pójdę na górę? Zaczną mi bluski pokazywać, jakie sobie kupiły pantofle. A czy tango? Pani posłucha, jakie śliczne mamy tango. A mnie tango akurat w głowie. Kiedy nawet płakać mi się nie chce. Wypłakałam się już dosyć. I jeszcze na pogrzebie trzeba będzie zapłakać. Choćby już nie było i czym Bo cię potem ludzie mogliby obmówić o, Nawet nie zapłakała żona A potem jeszcze wiadomo jak długo Ile to jest trzeba Śmierć nie przychodzi tak od razu Do końca życia się nieraz ciągnie y Muszę gdzieś czarnej chustki pożyczyć na głowę, bo w kapeluszu gadaliby, że się wyprymiłam. Nie modny ten mój kapelusz. Na szczęście bluzkę mam, tę czarną, białe groszki. No, lato to groszki nie powinny razić. Ale w co ty się ubierzesz? No myślę, myślę, spać już nie mogę. No ale też pisz, pisz, pisz, pisz, synu, pisz. Nie słuchaj, co tam... Do ciebie mówię. Więcej do siebie mówię. A co na nogi? Przecież nie pójdziesz w jednym bucie innym, a w drugim innym. Będą tam na ciebie patrzyli, nie tylko czy płaczesz, ale... I co masz na nogach? A mój Boże, ile razy sobie przypomnę tego, tego buta, co skubiłeś aż mi serce się kraje. Prawie dwa razy tyle kosztowały, co był u tańszego szewca. No ty nie czułeś, że ci się lżej zrobiło na plecach? No dwa, a jeden to połowa różnicy, kiedy się coś niesie, no. I nic innego nie niosłeś. Uż, temu łobuzowi dałam taką piękną torebkę. To, to, to, to takiego kulfona zrobiło. O, o, już. No, o, patrz, patrz, patrz. Gdzie, gdzie, gdzie, gdzie taki mama, sam? Mama, no, no, mama mi nie stawia na zadaniu. Będę musiał potem Przepisywa! No no to przepiszesz. Po to chodzisz na lekcje. O, gdzie? Gdzie? Taki sam. Gdzie? Gdzie? A i trochę niepodobny ten do tego. O, ten manosek zgrabny, wąski, a ten kokulfon. No i już trochę zachodziłeś, ale jak były nowe, to, to jeszcze gorzej było widać. O, nawet z błota nie oczyścił. Jak ty dbasz? Myślisz, że ci nowe kupię za co? Ojca nie ma nawet za co pochować. Przecież jeszcze nie umarł. Nie umarł? Nie umarł? No. On nawet jest jaśniejszy od tego. A w tym? Zapiętek inny i w tym inny. O i tu szyte inaczej. I tu inaczej. Dziurki w obu też inne. No to jak? Jak, jak taki sam, co? Pięść do nosa. Tak jeden do drugiego podobny. Jeszcze jak zdrowego choroby we mnie wmawiał. O, żeby cię pokręciło. Nie zna się pani. Bud z lewej, bud z prawej zawsze będą inne. Ja, ja się nie znam. I ta skóra nie z mojej torebki. Swoje torebki bym nie poznała. Gdzie? Gdzie? Gdzie taki sam? Oszust, złodziej. Pójdę do panien Pąckich. Niech one powiedzą. Czy taki sam. Mama! Wypominała mi tego buta aż do końca życia. Podobnie jak Wypominała ojcu, że ją tak wcześnie odumarł, traktując jego śmierć nie jak śmierć, o której wiedziała, że nie mógł na nią nie wyrazić zgody, lecz jak sprzeniewierzenie, które popełnił z własnego wyboru i w skrytości przed nią. Mówiła zawsze o tej jego śmierci z odcieniem zawodu, z się gdzieś w głębi słów przekonaniem, że mógłby nie umrzeć, gdyby chciał. Niomal obwiniała go o tę śmierć A w miarę oddalania się od tej śmierci Pojawiała się w jej wypomnieniach Jakby gotowość przebaczenia mu Gdyby do niej wrócił śmierci ojca matka płakała teraz tylko nocami. I to kiedy była pewna, że już mocno śpię i że żadna jej łza nie wedrze się w mój sen. I kiedy na suficie nad nami choćby najmniejszy szmer stup panien pąckich nie zakłócił ciszy, a echo tang śmiechów po ich gościach już dawno przebrzmiało. I kiedy całe rybitwy były już pogrążone w głębokim śnie i całe miasto na wzgórzu, prócz czuwającego zegara na przekatedralnej dzwonnicy, który wybijając kwadransy i godziny, jakby dawał znać o głębokości tej ciszy nad ludzkimi snami. Wówczas dopiero zaczynała płakać za ojcem, ale tak cichutko, bezszelestnie, żeby broń Boże tej nocnej ciszy nad miastem nie zmącić, wciskając zapewne twarz w poduszkę. Toteż ten płacz jej zdawał się dochodzić jakby ze strony piwnicy, skąd zwykle dochodziło echo tank panien ponskich, a niekiedy nawet spoza domu, od tej rozległej równiny, od gór pieprzowych, od Wisły, że jedynie domyślałem się, że płacze. Jego śmierć niewiele w naszym życiu zmieniła, a w moim nie zmieniła prawie nic. Tak mi się przynajmniej wówczas wydawało. W mieszkaniu zrobiło się przestronniej i nikt mnie więcej nie pytał, gdzie byłem, czemu książki nie wezmę do ręki, czy już odrobiłem lekcji, i co mam zadane, a nawet o czym myślę. Jakbym był w stanie odpowiedzieć prawdę. Nikt też już nie chciał, żebym został lekarzem Bo matka tylko od czasu do czasu, aby rzuciła Tylko ucz się synu, ucz I to bardziej z przyzwyczajenia A w myślach zapewne miała ojca I to równoważyło we mnie tę jego śmierć Która długo jeszcze była mi niedostępna A kto nie doznaje w sobie śmierci Ten i nie doznaje życia więc na swoją miarę wiedziałem, jak tu żyć. Już wtedy pojawiła się w moim życiu Anna. Stała się moją udręką, odkąd pierwszy raz ją ujrzałem na któryś z przerw w szkole. Lecz ja zapewne, takie mnie nawiedzały przypuszczenia, jeszcze w ogóle nie istniałem dla niej. A wie pani, pani Ewelino? W szkole szykuje się zabawa, mój Piotrek nie ma krawata, no, Ostatni po mężu dałam temu jaskulę, co trumnę na wieś przewoził. Chciałabym, żeby poszedł, bo w domu cały czas siedzi, żadnego towarzystwa nie ma, nic tylko książki i książki. A przecież pytałyśmy się pani, czy panu Piotrowi czegoś nie brakuje? A tak. i pan Piotr mógł choć słowem wspomnieć, jak był u nas na lekcji tańca, że, że nie ma krawatu, czy nawet powiedzieć, że ma, ale nie bardzo mu pasuje do koszuli czy garnituru. Boże ty mój, a przecież u nas krawatów w brudu no tyle lat na pozostawało tych krawatów po gościach. Bo to ktoś zapomniał, ktoś na pamiątkę zostawił. Tak. Lubią mężczyźni ładne krawaty. Krawaty. Po krawacie od razu poznać, kto jest kto, jak po oczach, po rękach, po głosie. Te krawaty tylko na szafie zalegają, już chciałyśmy powyrzucać albo je dać komuś, przynajmniej te dawniejsze. To przymierzymy, który pasuje najlepiej panu Piotrowi. A ten to nie. Pan Piotr ma niebieskie oczy, a w krawacie dużo zielonego, a niebieskie z zielonym kłócą się. Mm. A ten, owszem, czy za ciemny na szkolną zabawę, a, a ten za poważny dla pana Piotra. A ten to, ten znów taki, taki niezdecydowany, a krawat powinien mieć charakter. O, jak mężczyzna. Ten też, nie, ten nie, nie, nie to, to, to już lepiej bez krawatu. Są mężczyźni, którym się wydaje, że byle krawat, a już krawat Tu w sobie taki nawet całkiem elegancki A pod szyją wisi mu szkalata no, A ten brązowy to, to na pewno nie Nie lubimy i garniturów brązowych i butów, skarpetek brązowych też nie lubimy A w ogóle mężczyznom niedobrze w brązowym kolorze A ten, popatrz no a, nie, nie, że też miałyśmy kogoś w takim okropnym krowacie no To nawet nie warto przynieść. A ten, a ten pamiętasz? Cóż to był za mężczyzna, proszę pani Jaki delikatny, subtelny Nie przyszedł, żeby choć pęczka fiołków nie przyniósł Gdy fiołki właśnie rozkwitały Nazbierałem tu na skarbie specjalnie dla pani Mówił... A wie pani, taki gest więcej nieraz znaczy Niż gdyby ktoś bukiet róż czerwonych z kwiaciarni przyniósł Bo z róż, choć nie napisany Od razu bije w oczy cena A jeszcze chciałby pani tę cenę uzmysłowić tak. Patrzcie dziewczyny, jakie piękne róże wam przyniosłem To co, wart jestem? Urzędnikiem w magistracie była Nie zdarzyło się, żeby w tym samym krawacie drugi raz przyszedł A ten? Patrzę Patrzewelina, dobry! Co? Ty nie pamiętasz? Przecież to był tajniak. Już A. ten lepszy widzisz? O, o, ten lepszy, proszę Co ty panu Piotrowi ten krawat dajesz? Przecież to Niemca. Co? To, to do was Niemcy przychodzili? To już nieładnie, moje panny. Ale on no. był oficer, proszę pani. A Jaki szarmancki. Nie ma pani pojęcia. Nigdy z gołymi rękami nie przyszedł. Przynajmniej bombonierkę zawsze przyniósł. A czasem i szampana. Ileśmy różnych rzeczy od niego nadostawały. Oj, to no ale ofic, żeby, żeby zwykły żołnierz, to prędzej bym zrozumiała, bo to nieraz tacy sami ludzie jak wszyscy, każą im to wojują Ale zwykły żołnierz, nawet te dwa misie, co na kanapie u nas siedzą, była tak. pani, że śliczne takie, to od niego No bo tak. nie wiedziałam, a nic, że się nie powiedziały od A któż byłby taki hojny? Jaki Polak? No niech pani powie Polak myśli tylko, żeby jak najtaniej raz, dwa. A on perfumy, bydła, szminki, tusz do rzęs. I mówił, że to wszystko z Francji. No ale Polak to Polak. a. A może on był jeszcze gestapowiec? Co? No cóż to za różnica Niemiec czy Polak? No nie, zostaw, zostaw, Pietrek, ten krawat. I żeby no. tego brakowało, żebyś w gestapowskim krawacie na zabawę poszedł. No, twój o, ojciec ale... też nie, no, pro... był oficerem, ale prawdziwy. Proszę pani, proszę A. pani, ten Niemiec zawsze chodził po cywilnemu, żeby nas zmylić. A ja tych jego czekoladek wcale nie lubiłam. To ona się nimi objadała. A ty się za to zlewała cała perfumami. A ci kiedyś pamiętasz, zwrócił uwagę, że dama powinna być dysk. Och, nieukoinformowana. Za uszami, przy szyi i to wszystko. No, no, no, już przestań! O! Ten! O Boże mój! To przecież krawat hrabiego mundy. Wybieramy, wybieramy, a należało od razu ten Panu Piotrowi przymieć. <grymne> <grymne> Niepotrzebnieśmy pana Piotra tak męczyły, jaki piękny, jaki gustowny. Hrabia Mundek ze wszystkich nosił najpiękniejsze krawaty. Krabiamundek nigdy by żadnego z tych tu nie założył. Mądkowi nie zdarzało się, żeby krawat do koszuli nie pasował. Do I nigdy mu się nie majtał pod szyją, jak tym wszystkim. Mhm. Czy żeby był za krótki, czy za długi mhm. i zawsze był przypięty brylantową szpilką. A tak, brylantową, żeby pani wiedziała, mhm. pokazywał nam. Taka mała gwiazdeńka w główce się świeciła. I, i proszę, niech pani weźmie do ręki mhm. czysty jedwab. No widzę, przecież widzę Ale niech pani weźmie mm. Hrabia Mundek nosił tylko jedwabne Będzie pan Piotr przynajmniej wiedział, co ma pod szyją Od najmłodszych lat, proszę pani, trzeba się do dobrego przyzwyczajać Bo potem na byle co się człowiek godzi A jak pięknie śpiewał tanga Nie ma pani pojęcia Głos miał yy, aksamitny, miękki A ręce, ręce, proszę pani Takich rąk się dzisiaj u mężczyzn nie widzi Szkoda, że nie chciało mu się żyć mówił, yy, yy, mówił, że to już nie jego świat Ale chyba na każdym świecie da się jakoś żyć, proszę pani Zabawa na dobre się już rozkręciła Lecz nie udało mi się jeszcze ani razu zatańczyć przepuszczałem Wciąż te wszystkie walce Polki, kujawiaki, marsze I czekałem od nowa na tango Lecz gdy po dłużącym się W nieskończoność oczekiwaniu Zagrali znowu tango Czy za późno ruszałem z miejsca Czy zbyt nieśmiało podchodziłem do Anny W każdym razie na ten krok Dwa ktoś mnie zawsze uprzedzał Jak niepyszny wracałem na swoje miejsce Pod drabinkami gimnastycznymi Oczekując na następne tango I... Podsycając w sobie nadzieję, że to następne będzie na pewno już moje i Anny. Anna miała miejsce na ławce pod oknami, ale aż przy końcu sali bliżej sceny. A właściwie to wciąż goniła po tych walcach, polkach, kujawiakach, marszach. Wciąż ją ktoś porywał, że nieraz nie zdążyła nawet usiąść. Wsparty od rabinki gimnastyczne czekałem więc na tango. Tango wydawało mi się najwłaściwszym tańcem. Do poznania Anny. Więcej. Jedynym. Nie mówiąc już, że tanga, byłem pewny, że mnie nie zawiedzie. Tango miałem we krwi. tanga byłem nasłuchany, natańczony od małego. Umiałem tańczyć w prawo, w lewo, w zbliżeniu, w oddaleniu. Z przegięciem, wolniej szybciej, a także bez jednego kroku. Stojąc w miejscu i poddając się jedynie kołysaniu. Rytm. No a przede wszystkim... Z mieszkania panien pąckich dochodziły melodie tang do naszej sutereny I to aż do znudzenia czasem nawet i w nocy. Byłem pewny, że tym razem wygrałem walkę o tango. Już całkiem bliżutko zobaczyłem śmiejące się oczy Anny, jakby tych oczu miała cały bukiet I właśnie chciałem się jej ukłonić Gdy nagle spod ziemi ktoś wyrósł między mną a nią Na tym króciutkim promieniu Nie mniejszym od jednego, dwóch kroków, które mnie od niej dzieliły. I poszła w jego ramiona Z tym bukietem śmiejących się oczu Mnie nawet nie dostrzegając, że byłem pierwszy. Nic innego, tylko jakieś przekleństwo zawisło nade mną na tej mojej pierwszej zabawie. Może harabiego mądka, który się nie mógł pogodzić z tym światem, a którego krawat przywłaszczyłem sobie. Ruch może tego, od kogo ojciec wygrał w karty, sygnet, przekleństwo, mówiła matka, nieraz lubi zataić się w rzeczach stałem jak w i nie mogłem tego zupełnie zrozumieć. Ze wszystkich kierunków wszedłem tylko ja, niosąc jej to ledwo rozpoczęte tango, jak najgłębszą moją tajemnicę. Kiedy pierwszy raz miałem przyprowadzić do naszego domu Annę, a właściwie do naszej sutereny, matka najpierw udała zdziwienie, jakby w najśmielszych wyobrażeniach Nie spodziewała się tego A potem z dnia na dzień Zaczął narastać w niej coraz większy niepokój Lecz nie ten Który naprawdę w sobie czuła może powinnam podejść do drzwi, kiedy zapukacie i otworzyć wam, a nie tylko przez drzwi powiedzieć proszę, co? Nie dręcz się głupstwa. Nie. Ale to nie głupstwa, synu. Bo widzisz, gdyby powiedziała dzień dobry pani, mogłabym odpowiedzieć tylko nie przez próg się witajmy. Broń Boże, przez próg, bo to może nieszczęście wróżyć. Ale bym się uśmiechnęła, żeby nie wypadło jak przestroga. Musi chyba wiedzieć, że przez próg się nie powinno widać. I może też by się uśmiechnęła? No, no to, to to jak głupstwa. Nieraz pierwsza chwila, a na całym życiu potem waży. Nie, nie, nie na moim przecież, moje już zważone, ale na twoim, czyli waszym. A gdyby człowiek mógł jak nie może, to nie jedną taką pierwszą chwilę z powrotem by zawrócił. Wydawało mu się, że mucha mu przed nosem przeleciała i już pętla się na szyi zaciskała. Ach, to nie głupstwa. Najdziwniejsze jednak było, że przestała się widywać z pannami pąckimi. One też zauważyły nagłą zmianę matki wobec nich, chodziły wyraźnie zaniepokojone, a nawet unikały nas, jakby bojąc się jeszcze bardziej matce narazić. Chociaż zwykle Dnia nie było, żeby jedna czy druga do nas wpadła, często po kilka razy na dzień. Pani kochana, bardzo proszę o ten przepis na sernik, co mi go pani kiedyś podała, tylko gdzieś się zawieruszył. Cóż za boski sernik. Kogo nie poczęstowałyśmy, ten się zajadał. Ale to drogi sernik, panno Różo. Nie szkodzi. Ten, kto ma do nas przyjść, bardziej z najdroższego. samej śmietany, to litr. No i nie może być zakwaśna ani broń Boże podrabiana. To, to się nazywa tylko sernik, ale ile różnych rzeczy w to wchodzi. No? Nie szkodzi naprawdę. A do tego pięć jajek, ćwierć kilo masła, rodzynki, migdały, skórka pomarańczowa. Co jeszcze? A, kakao. A na wierzchu i... Nie szkodzi. No i, mm, daj Piotrek jakąś kartkę. A, nie, a pani niech siądzie i pisze. A, albo ty Piotrek. Ty, Piotruś, pisz Tylko wyraźnie, żeby nie było potem, że, że przepis winien No więc tak Wstawić cały litr mleka na gotowanie Niech się zagotuje Wlać potem litr śmietany Tylko jak mówię, żeby nie zakwaśna i nie podrabiana No tak no, Ta ze sklepu się nie nadaje Musi pani pójść na targ Wbić do tego pięć całych jajek z 5 minut pogotować pięć. na małym ogniu, mhm. a potem wlać na sitko i zostawić na całą noc, żeby serwatka się dobrze odsączyła. Ty, ćwierć kilo masła mhm. utrzeć z jedną szklanką cukru. Masa, Najlepiej w makutrze. Mhm. I kiedy się trze, dodawać tego sera ze śmietany. Tak, tak po łyżce, żeby no nie jest? wszystko naraz. No, rozumie pani. A jak dobrze się już utrze, rozdzielić na dwie części. Do jednej wsypać kakao a druga niech zostanie biała. Kakao tak? No i jakiś zapach rodzynki, orzechy, migdały. Co to, to, to się ma? Skórka pomarańczowa. A potem kłaść warstwami. Ta z kakao i ta biała. Najlepiej w tortownicy. Ta z kakao i biała. może mój, tyle tego? No, ale no, to nie wszystko. Na wierzchu polać owocową galaretką, zieloną albo czerwoną. Jeszcze galaretką. Tak. I powsadzać morele czy brzeskwinie z kompotów. No, najlepszy byłby ananas. No, ale gdzie pani teraz dostanie ananasa? No, no właśnie. Przed wojną sprowadzali to czasem. Robiłam z ananasem. Ach, no, może... Kiedyś jeszcze będą, choć ja już nie doczekam. O, Dzięki Bogu żyłam trochę przed wojną, to przynajmniej wiem, co to jest ananas. I kurę robiłam czasem za ananasem. Kurę? No co pani myśli? No, nie, ja, ja tak tylko... Czy pani jest na nas o coś obrażona? Ani nas pani nie odwiedzi? No, czemu miałabym być obrażona? Przychodzi do nas sympatia, syna to nie mam głowy do żadnych odwiedzin Samego sprzątania, ile samo się nie zrobi Tak No zresztą, kto mi co będzie się przypodchlebiał, że go nie odwiedzam Swoje wiem Odwiedzanie to nie wszystko Trzeba czasem pomyśleć, jak się żyje Bo, bo do czego to podobne, żeby zamiast za No taki czy owaki, ale zawsze mąż Jedno, drugie przynajmniej wesprze a nie goście i goście. Goście przyjdą i pójdą, a wiecznie się młodym nie będzie. Ale ale, ale co pani? Co o, pani? Tak, tak. Wzięła chociaż ten przepis, Piotrek? Zapomniała. Hmm. A to może i lepiej, bo nie warte są. Jeszcze daję im taki przepis, co go dotąd nikomu nie dałam. Chciała jedna przed wojną. Jej, jej mąż był nawet ze szlachty. Już mnie tak prosiła, to jej powiedziałam, że jak znajdę, bo mi zginął. A Róża tak tylko przyleciała jakby po sernik, a chciała się dowiedzieć, kto u nas będzie. Sprząta się bieli. To musiało ich tknąć. Gdzie, gdzie one by taki sernik zrobiły? Z zwykłego placka nie widziałam, żeby kiedy upiekły. Wszystko kupują. Poczęstują mnie nieraz to tak jak z waty. Że żadnego smaku, tyle że słodkie. -ty, tylko ty nie mów Annie, że takie mieszkają nad nami. Mogłaby się jeszcze zrazić i... Ej, żeby się któreś nie zachciało po coś przyjść, jak ona będzie No dopiero by to było, matko przynajświętsza No, no, no bo choćby ich przedstawić, to, to jak? No? Dobrze, mamo Ech, a, a może nie mówmy też, że ojciec nie żyje? Ona wie No, no jak wie, no to tym bardziej nie ma po co mówić Żeby tylko żal rozniecać to Mogłoby jej nawet nieprzyjemnie być, bo przecież go nie znała a gdy kogoś się nie znało, to nie wiadomo, co powiedzieć. Albo się powie fałszywie. A kiedyś tam, w sposobniejszej chwili, jak już będziecie wiedzieli, że chcecie być mężem i żoną. Mamo, wiemy już. No tak się tylko mówię. Różnie jeszcze może być. A zresztą, co za pierwszym razem od razu mówić, kto umarł? No choćby i najbliższy. W każdym domu ktoś umarł. Smucić się ją tutaj zaprosiłeś Chciałeś, żebym ją poznała no, Widzisz? Włosy sobie zakręciłam I pończochy nowe kupiłam Dobrze mamo Nie denerwuj się, nic nie powiem o ojcu Gdy stanęliśmy w drzwiach na pierwsza Ja za nią Matka stała już naprzeciw Po drugiej stronie progu Witając nas z uśmiechem rozkwitłym na jej całej twarzy Byłem pewny Że stała tam Zanim zapukaliśmy do drzwi A może zanim weszliśmy do sionki I zanim zbliżyliśmy się do domu A może już od chwili Gdy do jej napiętego słuchu doszło Echo naszych kroków A kto wie czy nie zawsze tam stała z tym rozkwitłym uśmiechem, od dawna gotowym na nasze przyjście. Ten jej uśmiech wydawał mi się za radosny, jak na pierwsze odwiedziny. W końcu przecież nieznanej Anny. Jakby ułożony ze wszystkich uśmiechów, jakie kiedykolwiek na jej twarzy zakwitły. Pomyślałem, że musiał ją wiele wysiłku ten uśmiech kosztować, bo nie pamiętałem już, kiedy ostatni raz ją widziałem uśmiechniętą. Zawstydziły się z lekka obie, lecz matka chyba dużo bardziej od bo przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć, rozjaśniając tym uśmiechem na przemian twarz lub ścinając ją jakby wzmuszonym jedynie do uśmiechu grymasie. W końcu jednak przemogła to zawstydzenie i powiedziała... A ładna panienka i oczy takie duże. A od razu widać, że to dobre oczy. Najładniejsza w całej szkole, mamo. Tak. Proszę mu nie wierzyć. On tylko tak żartuje w No Kiedy sama widzę, nie musi on mi mówić. Niech cię ucałuję, moje dziecko. Jak zdrowia tak urody nie powinien się człowiek wstydzić. Zresztą i to, i to mija. A najważniejsze, żeby jedno dla drugiego było dobre. No tak, o, si siądź sobie. O, może tu, tutaj, tu. Ach, zaraz, zaraz podam wam herbatę. Aż proszę nie robić sobie kłopotu. Tak, posiedzimy sobie trochę, porozmawiamy, bo ja na niedługo wpadłam. Ach, to jak, że to i nie wypiłabyś w moim domu choć szklanki herbaty? No nawet mi nie mów moje dziecko. I placek upiekłam. Ciekawam, czy ci będzie smakował, a porozmawiać można tak samo przy herbacie. Tak, kiedyś miałam takie śliczne filiżanki do herbaty. Zachwycali się nimi wszyscy. E, wiele, wiele rzeczy miałam. No, proszę. Proszę, jedz. Ale niechże też pani z nami usiądzie. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Ale tylko się herbaty napiję. Jaki pyszny ten placek. Naprawdę? No, bo widzisz, moja droga, ja pod jabłka zawsze daję smażonej róży. I jabłka nie powinny być w jednym gatunku. Najlepsze są antonówki, ale dobrze jest dodać szarą renetę czy inne. Pyszne. mam jeszcze lepszy przepis. No, upiekę, jak przyjdziesz następnym razem. Albo zrobię sernik. Lubisz sernik? No, tylko Piotrek musi mi powiedzieć dużo wcześniej, bo to się nazywa sernik, a robi się ze śmietany. No i śmietana musi być niezakwaśna i broń Boże nie podrabiana. Ja zamówię u jednej znajomej na targu, co zawsze u niej śmietanę kupuję. Mogę jeszcze? <laughs> Pewnie, proszę, częstuj się. A dla kogo upiekłam? Nie pamiętasz, Piotrek wzięła sobie wczoraj róża, a ten przepis na sernik? Nie wzięła. No przecież jej przepisałeś. Przepisałem, ale nie wzięła. O matko święta, no. No a przecież jakiś ważny gość do nich przychodzi. No i tym sernikiem miały go ugościć. Ja muszę im pójść zanieść. Gdzie on jest? Akurat teraz hmm. musisz iść? proszę. Proszę jeszcze z nami posiedzieć. Tak, ja, niedługo wrócę. Co to, daleko nad nami mieszkają. Tylko z tamtej strony się wchodzi. Posiedźcie sobie trochę sami. Macie tam pewnie swoje sprawy. A muszę zanieść przepis. To rzecz ważna. Chociaż przed wrzuceniem w ogień Niektóre z tych przepisów czytałem po kilka razy W niektóre wgłębiając się, aby coś wytropić Wyśledzić spoza tych wszystkich Ile mąki, ile jajek, ile masła, ile tego, tamtego Aż do najbardziej zdawałoby się błahych szczegółów Odstawić do ostygnięcia Odstawić do ostygnięcia Odstawić do ostygnięcia niewiele więcej domyślałem się niż mogła mi podpowiedzieć wyobraźnia niekiedy trzymając tempo przed oczyma jakiś przepis łapałem się na tym, że waham się czy go wrzucić w ogień czy jeszcze raz przeczytać jakbym oczekiwał, że może sam z siebie wyszepczę choćby to najsmutniejsze ze zdań jakie od niej kiedykolwiek usłyszałem co ci będę mówiła nie pomożesz mi przecież. Z każdą z tych kartek, które wkładałem w ogień, rósł we mnie jakiś żal do niej. Nie o to, że umarła, tylko że tak wszystko ze sobą chcę zabrać. Także to, co o niej wiedziałem, jak ją zapamiętałem, co czułem do niej, a jeszcze tymi przepisami zamazując do szczętu swój obraz we mnie, jakby chodziło jej tylko o to, abym przestał być jej synem. Bo to nadeszła pora, że ani ona nie może być już dłużej moją matką, ani ja dłużej jej synem. Była to druga część słuchowiska według powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg. Wystąpili Grażyna Barszczewska, Gabriela Kownacka, Marzena Trybała, Izabela Bukowska, Mariusz Benoit, Jacek Braciak. Adaptacja Joanny Szwedowskiej. Realizacja Ewy Szałkowskiej. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej i Mariana Szałkowskiego. Reżyseria Waldemara Modestowicza Thank you. Present, doesn't present, doesn't it? Autopromocja Miłość, namiętność i przepych w świecie, który powoli zanika,